dzisiaj tutaj czytaliśmy i rozważaliśmy jesteśmy albo po stronie światłości, albo po stronie ciemności albo mamy w sobie życie albo jesteśmy martwi Słowo Boże mówi o tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, że przeszli z śmierci do żywota mówi o tym, że zostali wyrwani z Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Bożego Syna Umiłowanego. I Biblia posługuje się różnymi obrazami. Żeby powiedzieć o tej dramatycznej przemianie, która nastąpiła w życiu tych, którzy prawdziwie uwierzyli w Boga. I tak jak dzisiaj widzieliśmy, kiedy Słowo Boże mówi uwierzyć Boga, kiedy pokazuje nam obrazy ludzi, którzy uwierzyli w Boga, to wiemy, że to nie zawsze oznacza, że oni są w gronie tych, którzy faktycznie doświadczyli tej głębokiej przemiany. Było wielu ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, gdy On chodził po tej ziemi, a jednak nie zostali uratowani, nie zostali zbawieni, nie stali się prawdziwie Jego uczniami, nie weszli do Jego Królestwa. Pan Jezus nawet mówi o takich, którzy w dniu sądu powiedzą, że przecież... Yy, na, ich, na, na, na ulicach zmiedli, pili i jakże teraz może powiedzieć, że ich nie zna wielu ludzi może mieć jakąś namiastkę wiary może mieć nawet jakiś rodzaj wiary Biblia mówi o takich którzy wierzą tak jak szata wierzy wierzą, że Bóg jest jeden ale Jakub pisze w swoim liście Diabeł też to wierzy Demony też to wierzą I drżą Ale to nie jest zbawcza wiara I Bóg Objawia się w życiu ludzi Bóg objawia się w tym świecie Tak jak objawiał się tam Filistii. I ludzie Mieli jakieś pojęcie o Bogu Mieli jakieś wyobrażenie Boga Mieli jakąś wiarę w Boga ale z tego, co czytamy o nich, nie wygląda, żeby byli ludźmi uratowanymi. Żeby byli ludźmi, którzy faktycznie przeszli z ciemności do światłości. Ale raczej dalsza ich historia wskazuje na to, że pozostali w swej ciemności. Bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światłość. I Słowo Boże w szczególny sposób przestrzega tych wszystkich, w którym głoszona była Ewangelia przestrzega tych wszystkich którym została dana ta łaska objawienia się Boga i którzy zlekceważyli to wielkie zbawienie którzy nie zareagowali pokutą na tą Ewangelię nie odwrócili się od swojej bezbożności i nie przyjęli Chrystusa jako Pana swojego życia ale zrobili coś innego Niektórzy zlekceważyli i dalej żyli, tak jak żyli. Niektórzy zrobili jakiś krok w kierunku do Jezusa. Podjęli jakąś decyzję może. W jakiś sposób uchylili swoje życie Chrystusowi. Ale On nigdy nie, nie zamieszkał na tronie ich serc, Nigdy nie stał się prawdziwie Panem ich życia. Nigdy to miejsce ich sercu zostało oczyszczone i wyczyszczone z tego wszelkiego właśnie brudu i zła i nieprawości, która była ich udziałem. Wielu ludzi nawet nie chce uznać tego, że są grzeszni, że, są, że potrzebują jakiejś pokuty. Wielu ludzi nie chce y, y, pogodzić się z tym. Uważają, że dlaczego miałby ich karać, Dlaczego miałby ich sonić? Dlaczego miałby y, cokolwiek im zarzucić? Przecież oni całe życie się starali dobrze żyć. Przecież oni całe życie starali się być dobrzy dla innych. Dlaczego Bóg miałby mnie coś przeciwko Bóg? Dlaczego Bóg miałby ich potępiać? Są gotowi przyjąć jakieś prawdy o Bogu, ale nie są gotowi przyjąć prawdy, którą Bóg mówi o nich samych. Że ich życie nie nadaje się do Królestwa Bożego. Że ich wysiłki, że ich starania, że ich dobre chęci są jak szata splugawiona. Są brudem. Wiele ludzi się z tym nie chce pogodzić. I wolą obstawać przy swoim wyobrażeniu Boga i Jego sprawiedliwości, niż przyjąć tą drogę usprawiedliwienia, którą Bóg dał w Jezusie Chrystusie. A ta droga jest bardzo prosta. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Boże. Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy brudni, wszyscy jesteśmy niegodni Boga. Po drugie, nikt z nas nie jest w stanie sam siebie zbawić. Wszelka nasza sprawiedliwość, wszelkie nasze dobre uczynki, nasza religijność, wszelkie nasze najlepsze starania i chęci nie są w stanie nas oczyścić z naszego brudu, Nie są w stanie nas wyrwać z naszej ciemności. Bóg w swojej łasce daje swojego Syna aby za nas umarł na krzyżu aby wziął na siebie całą tą właśnie naszą nieprawość całe to zło, cały ten nasz brud i w nasze miejsce umiera na krzyżu Golgoty tam rozprawia się z tym wszelkim złem i do każdego z nas po swoim zmartwychwstaniu i chwalebnym w niego wstąpieniu mówi chodźcie do mnie wszyscy odwróć się od swojego zła odwróć się od swojej bezporności. przyjdź do mnie z tym całym złem i złóż to u mojego krzyża wyznaj swoją grzeczność, wyznaj swoje zło. Pokutuj, to znaczy odwiedź się od tego. Uznaj to za śmieci, uznaj to za błoto, uznaj to za gnój. I przyjdź do mnie. I weź ode mnie to, co ja mam dla Ciebie. Nowe życie. Nowe serce. I służ mi oddaj swoje życie w posłuszeństwie ja Cię uzdolnię do tego, co dobre. ja Ci pomogę, ja Cię nie zostawię, nie opuszczę ja będę z Tobą, będę Cię prowadził to nie jest skomplikowane to nie jest jakieś zagmatwane to jest proste, szczególnie dla tych, którzy tego doświadczyli którzy to przeżyli a wielu ludzi tego świata jest to kamieniem obrazy mają swoją religię, mają swoje rozumienie mają swoje drogi, mają swoje uczynki mają różne rzeczy i to proste przesłanie Ewangelii daje się do nich nie trafić bardzo jest ważne, żebyśmy my byli mocno ugruntowani w tej Ewangelii bardzo jest ważne, abyśmy my faktycznie tkwili mocno w Chrystusie wiedząc, gdzie jest nasze zbawienie gdzie jest nasz szatunek gdzie jest nasze życie i ono cały czas leży w nim to nie jest tylko tak, że w ten, w ten pierwszy krok jest krokiem, który czynimy z Jego łaski ale czytamy z Jego pełni. Wszyscy wzięliśmy i to łaska za łaską. Nasze życie dzisiaj jest życiem z łaski. Jeśli jutro będziemy chodzili z Bogiem, to będzie to z Jego łaski. To wciąż, wciąż na nowo i na nowo potrzebujemy przebaczenia w tym wszystkim, w czym się potykamy, w tym wszystkim, w czym błądzimy, w tym wszystkim, w czym nie jesteśmy doskonalni. I wciąż potrzebujemy Jego uzdolnienia do tego, co dobra jeśli na nim polegamy, jeśli w nim jest nasza ufność, słowo że mówi, mamy życie. Jeśli zaczynamy na czymkolwiek innym polegać, jeśli zaczynamy w wierze, a kończymy na jakichś innych rzeczach, na uczynkach, czy naszych staraniach, czy naszej własnej sprawiedliwości, czy naszych dokonaniach, wcześniej czy później okaże się, że to wszystko jest puste. Że na tym się nie utrzymamy. I na tym nie wytrwamy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy i też myślę w tym celu też, dlatego Pan Jezus nam zostawił tę pamiątkę swojej śmierci abyśmy nie tylko kiedy nawracamy się przystąpili raz do Wieczerzy Pańskiej wtedy podziękowali Mu za to, że nas umarł ale widzimy, że Pan Jezus chce, żebyśmy wracali do tego i wracali do tego i rozmyślali o tym żebyśmy na nowo cały czas uświadamiali sobie to nie na własnych, własnych siłach ja trwam ale że wszelka moja zdolność jest z Niego i żeby nie było tak, że kiedyś pokutowaliśmy, kiedyś nawracaliśmy się z naszych grzechów, a dzisiaj przestajemy się z nimi liczyć, przestajemy na nie zważać i uważamy tylko dlatego, że już właśnie podjęliśmy jakieś decyzje, już coś zrobiliśmy, no to teraz automatycznie to zostaje nam przebaczone i to w ogóle nie jest nam zaliczane na konto. Nie. Czytamy, że mamy wyznawać naszych grzech. Mamy pokutować z naszych grzech. Mamy walczyć z nieprawością w naszym życiu. I tutaj jest to. Ta wspaniała obietnica że jeśli wyznajemy nasze grzechy to Bóg jest wierny i jest sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy czyści nas od wszelkiej nieprawości i do tego was bracia, siostry wzywa niechaj nikt z was nie tkwi w jakiejkolwiek nieprawości niechaj nikt z was nie stoi z dala od tego źródła przebaczenia i tej łaski, która jest w Chrystusie dzisiaj dostępna dla nas. Ten stół pański nie jest po to, żeby na Niego patrzeć. Ale jeśli mienisz się człowiekiem wierzącym, to powinieneś przyjść z wyznaniem swoich grzechów, cokolwiek Cię obciąża do Boga i przyjąć Jego przebaczenie, przyjąć Jego oczyszczenie i brać udział w tej wieczerze. Brać z tego chleba, dedykując na nowo swoje życie Chrystusowi. Prosząc to, żeby w Tobie żył, w Tobie mieszkał, Ciebie posilał, był w Twoim życiem. Pijąc tego kielicha, dziękując mu za tą moc jego świętej krwi, która ujął nas wszelkiego grzechu, polegając na nim i na sobie samym. Chcemy jeszcze w modlitwie prosić Boga, aby pomógł przygotować nam nasze serca i godnie brać z tego chleba i pić z tego kielicha. Panie, widzieliśmy dzisiaj w tym Słowie obraz Twojej surowości, Twojego gniewu, Twojego sądu. Dziękujemy też, że tak wiele obrazów mamy Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojej wielkiej miłości wobec grzeszników, którzy szukają zbawienia u Ciebie, którzy pokutują ze swoich grzechów i Chcą ratunku, chcą pomocy. Dziękujemy, że nie wzgardzasz, nie gardzisz takim skruszonym, złamanym sercem, ale dajesz się znaleźć pokutującym grzeszniku. Nie odpychasz żadnego, który w pokucie szuka Ciebie. Dzięki ci za te mnóstwo obietnic, w których mówisz o swym wielkim miłosierdziu dla pokutującego grzesznika. I dziękujemy, że nie jest to oparte jedynie na słowach, ale jest to oparte na tej doskonałej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie wszelkie nasze nieprawości, całe nasze zło, całą naszą grzeszność, naszą upadłość i w nasze miejsce cierpiał. I w nasze miejsce oddał swoje życie i przelał swoją świętą krew. Dziękujemy, że jest to doskonała ofiara, niewymagająca powtarzania, nie wymagająca żadnego uzupełnienia ale jak czytamy w liście do Hebrajczyków jest to doskonała ofiara przez którą raz na zawsze dokonano oczyszczenia grzechu i Panie w tej ufności dzisiaj my chcemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha nie mając własnej sprawiedliwości nie przypisując sobie żadnych zasług ale jedynie znajdując nasze zbawienie i usprawiedliwienie w Tobie w tym co Ty dla nas uczyniłeś i też w tym spożywaniu tego chleba i piciu tego kielicha chcemy Panie prosić Cię, byś odnowił w życiu każdego z nas tą dedykację, by być z Tobą jedną. Byśmy już nie, nie my dłużej kierowali naszym życiem, ale byś Ty panował w nas. Abyś Ty objawiał w nas to wszystko, co dobre i łaskawe. Pełne mocy w Tobie. Mieszkaj w nas, Panie i prowadź nas, prowadź nas ku temu wszystkiemu, co dobre i miłe Tobie. Panie, na pamiątkę Twojego ciała, które za nas zostało wydane, bierzemy ten chleb i łamiemy go, prosząc o Twoje błogosławieństwo. Ci Panie, że pozwoliłeś grzesznym ludziom zadać Ci tyle bólu. Dziękujemy Ci, że to wszystko zniosłeś wielkiej miłości do nas. Dzięki Ci. Błogosław też puścimy ten kielich wina. I daj, Panie, każdemu z nas tą głęboką ufność, moc Twojego przeroczenia, w ogrom Twej łaski. Jeśli objawiasz nam nasz grzech, daj, Panie, też objawienie Twojego wielkiego miłosierdzia. I pomóż nam przyjść z wyznaniem naszych win, z naszą słabością i nieprawością do Ciebie. Złożyć na Ciebie wszelki grzech i znaleźć to, to zapewnienie naszych serca, że nam przebaczyłeś, że nas obmyłeś, że nas kochasz jak swoje dzieci i przyjmujesz nas jak łaskawy Ojciec. Kiedy przychodzimy z przeprosinami, szukamy Twojego przebaczenia. Nie odpychasz nas. Nie odrzucasz żadnego. Daj, Panie, objawienie Twojego serca, abyśmy wiedzieli, jak bardzo nas kochasz. Jak cierpliwy jesteś. Jak miłosierny jesteś. Jak łaskawy jesteś. Przez krew Twojego Syna. Dziękujemy, że możemy być czyści jak śnieg. Bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju. Dzięki Ci. Dzięki Ci. z Niego, radując się naszym spojeniem i oczyszczeniem z grzechu. Dotykaj naszych serc, drogi Panie. Objawię nam się ich w tej pamiątce. I pociągaj ku Tobie serca tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn jeszcze nie przystępują do tej wieczerzy. Prosimy. Proszę, te wszystkie osoby, które przystępują do życia, że powstały teraz.